Cześć, witajcie w nie pamiętam, którym odcinku podcastu Trzej Szkieterowie. 13. 13? O, pechowy, najgorzej. Czuć, że to tak na to, bo przekładaliśmy dwa, dwa razy. No. I e, jakby było wspomniane chyba, że dzisiaj mamy mówić o Wiedźminie, ale... Nie było wspomniane. Nie było? No dobra, no to jest oficjalne powiadomienie Dzisiaj będziemy mówić o Wiedźminie Temacie, który jest już przeruchany przez wszystkich Na wszystkie strony e... Zrobimy to niczym Respawn o nowej legendzie Do Ta. Apexa Ta. E Anyway, to może zacznijmy Od takiej prostej rzeczy Czy podobał wam się serial? Tak ogólnie tak. Nie Mi się całkiem podobał Dobrze, a to w takim razie, skoro mamy taki jeden kontrgłos, to dam ci teraz na wstępie, dlaczego ci się nie podoba? Znaczy, to nie jest tak, że mi się podobał lub mi się nie podobał. Gdybym miał powiedzieć, czego nie lubię w tym serialu, powiedziałbym, że ludzi. Okej. Okay. A tak na poważnie. Był całkiem przyjemny, aczkolwiek to nie był weźmień, o którego nic nie robiłem. Okej. Okay. Mm, ale w sensie nie podobali ci się aktorzy czy to co mają Nie, jak gdyby aktorzy akurat o dziwo bardzo się fajnie obronili. Bardzo mi się mm -hmm. podobały e, przygody które były zawarte scenariuszowo też to się jakoś trzymało. wiadomo jakieś zmiany w stosunku do książki były mm -hmm. e, nawet znaczne w niektórych momentach. Tak, tak, tak. Ale na przykład niektóre rozwiązania fabularne były dla mnie bez sensu. Uważam że zgodzę się wprowadzanie Ciri do pierwszego sezonu jako postaci pierwszoplanowej czy tam jednej z postaci pierwszoplanowych było strasznie nietrafione. To prawda, to się zgodzę bardzo. To chyba wszyscy narzekają. Mi też osobiście nie do końca leżeli wszyscy aktorzy. W sensie Geralt ten, jak nie pamiętam jak on się nazywa. Dandalion, Jaskier. Nie, nie, nie. Jak się nazywa aktor, który grał Geralta? Cavill. Cavill, e, Cavill Henryk, Henryk, Henryk Anvil. Anvil. Tak, Henryk, Henryk Anvil. E, to e, on uważam, że zagrał solidnie. E, ten Geralt jest fajny, jest bardzo książkowy. Na szczęście nie polecieli e, bardzo w gierkę, bo w gierce jest trochę inną postacią, więc on jest bardzo spoko. Jennifer e, wydaje się nieprzyjemna, ale to jest bardzo w stylu Jennefer, więc ogólnie tak jak aktorka nie wiem, z wyglądu mi się aż tak nie podobała, to poza tym była spoko. E, chyba wszyscy, absolutnie wszyscy narzekają na Tris. No nie? Nie, nie spotkałem jeszcze osoby, znaczy, które się Tris ja podobała. uważam, znaczy ja uważam, że Tris jest na tyle y, hashtag nikogo, że równie dobrze mogła być grana przez y, czarnoskórą cygankę. O, hmm. co tak. Może, ale, wiesz... ale ona mimo wszystko jest trochę chociaż ważną postacią. Tak mi się wydaje. W sensie... No w pierwszym tomie na... sagi odgrywa jednak tak, znaczącą na... rolę. Tak, no. ale jak gdyby poza pierwszym tomem sagi jest... Y... Pomijalna? No tak, tak. W sensie jak gdyby z tego co ja wyczułem to trochę ją zmerdżowali z Nenekę, więc... Troszeczkę? Ale nawet tak, w sumie ona nie, nie, nie miała też nawet za dużej roli tak naprawdę w tym no, Jak sezonie. gdyby no mówię no, w odcinku ze strzygą pełniła tą rolę którą pełniła Nenekę w opowiadaniu jak gdyby lizała Geralda po ranach nie tak tak tak. Pytanie właśnie jak to rozwinąć czy zamierzają całkowicie usunąć ten temat świętymi nie Maritale bo to też był jednak trochę nie, znaczący. Myślę trochę że całkiem. myślę że się pojawił tylko nie chcieli dorzucać za dużo postaci chociaż tak wrzucili ich mnóstwo. Albo po prostu wiecie, ją zmęczują faktycznie z którąś już z istniejących postaci bo to też jest możliwe jak eee. gdyby ogrom postaci Ta, ok. które pojawiają się przewijają się w opowiadaniach i są tylko na chwilę. Nie zawsze są znaczące jest tak duży że już sam wiesz sam fakt tego że wiesz pierwszy odcinek był z Renfrey, czy tam z Dzierżbą, no. A jest ten problem, że wiesz, że gdyby ten odcinek sugerował, że ona będzie kimś ważnym, kimś dla Geralta, nie wiem, jakąś taką, nie znając serii oczywiście, nie? No tak, tak. Że pociągną to jakoś, że ona będzie jakiś, nie wiem, że ona do niego dołączy, że może to ona będzie, wiesz, że zrobią z tego jakiś kilkoodcinkowy motyw, no jasne. bo tak została przedstawiona, a została ubita, nie? Mhm. Zrobili z niej Szanabinę. Zrobili eee. z niej e, No. A czy na przykład ja, czy nie przeszkadzało taki ci. No? Nie nie chciałem powiedzieć tylko, chciałem. że to, że ten, że to taki jednoodcinkowy pierwszy sezon gry o -tron się z tego zrobił, nie? O, kind Wszyscy się spodziewali, że właśnie będzie też grała większą rolę, tak jak mówiłem, nie? I na koniec ścięcie. Mm -hmm. To chyba nie jest spoiler, no. A zresztą ta recenzja <grym> zawiera spoilery. Tak. Ej, już wszyscy okres karencji już dalej. dawno minął. tak. No. tak. Nie wiem, czy Wam też to przeszkadzało, mi na przykład przeszkadzało to, że nie wiem jak niektóre postacie w ogóle kim są. Bo to nie jest tak, że są jakieś takie super charakterystyczne, mogą nawet nie mówić dużo, ale w książce, wiadomo, macie podpisane albo tajemnicza postać, kiedy faktycznie chcemy nie wiedzieć, kto to jest, albo podpisane imieniem, funkcją, czymkolwiek, to kto to jest. A strasznie mi przeszkadzało to, że czasami postać się pojawia, w ogóle w cholerę nie wiadomo, kim ona jest i dopiero na przykład odcinek dalej w ogóle się dowiadujemy. Tak były, były czarodziejki i czarodziejowie, z, którzy byli tam w ostatnich odcinkach, to mhm. poznaliśmy praktycznie Wigle Forza, tą te, co były wcześniej, czyli na przykład tą czarną, która była zła. Nie pamiętam jak się nazywała. Frigilla? Fringilla. O, Fringilla, tak. E, no wiadomo, była Jennefer, była ta nauczycielka Jennefer, która też nie pamiętam jak się nazywa, oczywiście. E, Tisaya. O, Tisaya, to prawda. E, i Koral to była... był jakiś. E, tak, właśnie, ale był stos czarodziejek i czarodziejów, którzy. No, no ktoś to to jest, ale jak się nazywają. Z drugiej strony to byli przedstawiciele rodziców, którzy też w sadze nie, od, nie mieli jakiejś znaczącej roli, oprócz tego, że ich nazwiska potem przeszły do historii. Przez znaczy, właściwie tutaj, tutaj, wiesz, tutaj masz też trochę inaczej, no bo nie możesz robić didaskaliów nie? Nie możesz powiedzieć, powiedział X, powiedział Y. Jasne, po prostu jasne, masa będzie chciałbym... takich postaci, które, których nie będziesz do imienia i nazwiska, tylko będzie, będą po prostu ludźmi w tłumie. A to już tylko dla fanserwisu będzie, że o, on ma ubrane niebieską koszulę, więc jak sobie poczytasz opowiadanie i, i wiesz, bo opowiadanie jest napisane, że tak. miał niebieską koszulę, to będziesz wiedział, kto to jest. Gdyby ale to... właśnie jest taka postać jak Koral, która jest w jakiś sposób ważna, odgrywa rolę w tej całej walce ostatecznej, ale ja na przykład nigdy nie złapałem to, żeby wspomnieli ją faktycznie, jakby przedstawili ją. Dopiero było gdzieś tam w trakcie walki, ktoś rzucił, Nie, Koral! Wsadzę tak samo. Wsadzę w zasadzie poznasz ją z napisu na grobie. Hmm. No może. Wiesz, druga sprawa jest też taka, że montaż też wiele robi, nie? No wiele jasne. rzeczy jest montowanych po czasie. I na przykład y ostatnio był jakiś taki film. Aha, Doktor Dolicł. No o, o. Był, Nie, już jak gdyby abstrahując od całego filmu. Nie będziemy no. o nim rozmawiać, bo no, nie ma sensu. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że. W połowie czy nawet już pod sam koniec mhm. filmu widać było, że film jest przemontowany, bo coś co było jak gdyby wyjaśniane w trakcie fabuły było mhm. na szybko domontowane jako ekspozycja na starcie. Mhm. Jak gdyby wiesz w tym momencie wiele wątków szło donikąd, no bo my już, my już to wiemy, a bohaterowie filmu nie muszą. No tak. Ha. To ciekawe. Czyli wracając do może odcinka pod sobą, to też wydaje mi się, że to był jeden z najmniej dopracowanych odcinków. Tak, zgodzę się. Ogólnie On Wyglądał ta tak, walka jakby nagrali pory, dużo tak. więcej materiału, i potem, no. właśnie w montażu to wyszło tak, że no, za to zapłacili najwięcej, to to muszą wcisnąć jakoś. Ale właśnie tego sensu fabularnego jest najmniej. Ja mam wrażenie, że ogólnie magowie byli dość słabo przedstawieni. W sensie był superpotężny Wiglefortz, który dał się ograć jakiemuś kurde rycerzykowi praktycznie? Tylko czy oni go wtedy przedstawiali? czy oni go przedstawiali faktycznie w seriale jako superpotężnego, czy po prostu jako takiego znaczy wyjątkowego on w bardziej? w książce był superpotężny i on potem jest superpotężny ogólnie, bo musi być, no nie? No bo to był taki, mhm. jak się mówi, to był chyba jeden z młodszych magów? I był tak. taki bardzo, bardzo um, pełny magii, czy jakkolwiek nazwać, potencjał magiczny. Po <grym> midi-chlorianów dużo. Tak, bo właśnie miał e, dużo e, tych e, midi-chlorianów. Um, to jakby tutaj walczył na miecze i tak... Ale to było nie też było to wspomniane, że wcześniej był żołnierzem i lepiej się... Nie, jasne, jasne. O, to, że walczył na miecz zupełnie nie kłóci mi się z tym, tylko że nie wiem tam kończy mu się magia ogrywa go jakiś rycerz i ogólnie jakaś taka mi się wydaje, że oni sprawa. chcą z tego zrobić taki typowy właśnie zabieg fabularny, że gdy sięgnie po tą czarną magię tak samo jak Fringilda to nagle stanie się tak przekurwioną postacią, że... A mhm. druga sprawa jest też taka, że hej czy to nie było tak, że on od początku był po stronie Nilfgardu i teraz się tylko podłożył jako hej twist ja cały czas byłem zły i to też wszystko... Też wszystko... mogą to też zrobić, tak macie rację. Hmm. Bo Bardzo podróż, się podróż, jeżeli dobrze zamiast. pamiętam, był jednym z tych złych, nie? Tak, tak. tak Tylko on nie tyle popierał Nilfgaard, co bardziej się nimi wysługiwał, bo on też e, jakby on był jedną z tych sił, które chciały tak samo zdobyć Ciri jak e, Emhyr. W ogóle tej to przełożenie całej tej siły zła na Stregobora na przykład, nie? jako postać. Dosyć Zaskakujące dla osób, które czytały książkę. Nie? No tak, tak i strasznie dziwne było to, że myszowur ginie nie wiem, to było dla mnie takie ale w ogóle wsadzili tego, ten motyw z Dopplerem który jest super dziwny i w ogóle gdyby go nie było, tylko Ciri po prostu wyszła z lasu wyszłoby literalnie na to samo a Więc... czy ogólnie, to ten, ten Doppler to ja nie wiem, czy właśnie miał spełnić jakieś tam założenia Netflixa na temat, wiesz, jakiejś równości, czy czegoś, no bo Faktycznie i z całej <coughs> no. no tak, ale z drugiej strony, w sensie to było tak jak ten zabieg, że rzeczy są nie po kolei, nie? Jak czytałeś książki, to wiesz? a jak y, nie czytałeś książek i nagle się orientujesz, że rzeczy są nie po kolei i w różnych y, tych w różnych przedziałach czasowych to jest takie a i nic z tego nie wynika nie zupełnie wynika. I ja mi podobało nie, mi się nie, jeszcze że... podejście do magii w sposób no. taki, że najpierw pokazujemy jakoś super, coś super logicznego, nie, że przykład tu zabierasz energię po to, żeby tu ją przekazać. A, no, pewnie, to. no pewnie, pewnie. A, a potem nagle ten rytuał, który odpierdzielają tam na dziedzińcu zamku, żeby dowiedzieć tak. się, gdzie jest Siri, to było takie... A, tak. tak. No z tego, że miał pokazać to... właśnie... No, Aha, no to chyba, że tak. Nie, w sumie to, że, taka, że czarna magia jest taka zasobożerna, to jest nawet fajne, aczkolwiek zgodzę się, że cały motyw z tym, że dobra, to ty masz tutaj nóż, odkryj kawałek skóry kalantę, zjedz go, ja ci wypruję flaki i cię efektywnie zabiję, poświęcimy człowieka po to, w dodatku maga, po to żeby wiedzieć gdzie poszła tamta dziewczyna zamiast, nie wiem, mhm. poszukać śladów. Ja czy to też miało pokazać, że znaczy jak gdyby Nidgar tutaj jest przedstawiony jako komuniści, nie? Nie oszukujmy się, taki jest wydźwięk Nilfgaardu w tym, w tym tak. serialu. I to też miało pokazać, że mają wiesz, nie, niezliczoną ilość fanatyków, którzy po prostu poświęcą się do sprawy. Ja to przynajmniej tak odebrałem. Mm. Że, wiesz, że robią e, tysiące miernych, miernych ale wiernych, nie? Mówi? Jasne, jasne. E, swoją drogą? Nie wiem czy wy macie takie odczucie, ale na przykład ja oglądając pierwszy odcinek zachwyciłem się sceną walki i czekałem potem przez cały serial na drugą i nie było jej i byłem bardzo zawiedziony no, na koniec. Czy ja wiem, no a na przykład to co było na tym nauczcie. też przygował wzrok. Znaczy, znaczy tak, ale to nie że... była taka scena walki. Wydaje mi się, że to dlatego, że ta walka była reżyserowana, ten odcinek był reżyserowany przez Bagińskiego. nie? Mhm. A on już parę walk porobił, bo on robił wszystkie cinem cinematyki reżyserową, więc jak gdyby czuł klimat e, no tak, Fint tak. i piruetów. Mhm. Tak, ale mimo wszystko, znaczy. no nie wiem, w sensie, jeśli pokazujesz coś takiego w pierwszym odcinku, to jest to dla mnie jakaś taka niepisana obietnica tego, co będzie dalej, nie, że o walki to będą fajnie zrobione i potem prawie no, nie było takiej walki. Były jakieś walki właśnie w stylu tego, co mówiłeś, albo tego, jak walczyli o Złotego Smoka, mm -hmm. ale ja, no, to nie, nawet w połowie nie zaspokoiło tej takiej chęci ja zobaczenia to... tak fajnie wyreżyserowanej walki. Jest... Podobał ten wszechobecny ból dupy, że, że czarodziejka z mieczem. Nie wiem, czy widzieliście, widzieliście to? Tak, coś widziałem. E, z, z, sekundę dajcie mi e, 30 sekund, bo telefon. Okej. Okay. No, no to, że w, i, i super banalne usprawiedliwienie tego, nie? że no, słuchajcie, ona żyje już ponad 100 lat, tak, no jej się, to się nauczyła mieczem no, czy jak gdyby jest to bardzo valid tłumaczenie. No, tak, no, właśnie tu jest pełno takich rzeczy, do których ludzie się przystrywali, a które bardzo łatwo wytłumaczyć, nie? Czy jak chociażby sobie już omówiliśmy tą sprawę słabości Wilgefortza. Gdzie też w pełno właśnie na internetie, że jak, że w książce taki przekok miał. tutaj dostał, dostał w pierdy nie? Nie Mhm. However. Co jeszcze można omówić? Myślę, że do drugiego sezonu już nic więcej nie omówimy. Tak, tak, no zwłaszcza o, warto poruszyć kwestię też, o której wydaje mi się, że stosunkowo mało się mówi, ale budżet tego serialu nie. Mm -hmm. to było 10 milionów, z czego ludzie właśnie się zaczęli zastanawiać w jaki oni sposób kurde opłacili chociażby Cavilla za taką kwotę, nie? Cavill to pewnie wziął 8. 10, 10% budżetu? No tak, tak, w sensie 8 milionów. No, może wziął procent w tym, nie? A, od sprzedany, sprzedanych komisowa. DVD. Mhm. Tak. Jak Sapkowskiego opłacili kurde z tych 10. Wziął z góry, nie? No tak. Aha, no, nie liczył się. A reszta poszła na ten. Także je, bardzo podobało mi się ten przypuszczenie, które usłyszałem, czyli kurde, możliwe, że to właśnie było pokazanie przede wszystkim Netflixowi, nie? Za te 10 milionów, że da się zrobić bardzo fajny film. A teraz dajcie nam faktycznie taki budżet na inny seriale, które tworzycie i które mm -hmm. uważacie za Może, bardzo spoko. Za pokazówka. Ej, da się wyreżyserować mm -hmm. taką scenę, tylko zabierze dużo pieniędzy. I możliwe, że kolejne sezony będą jeszcze bardziej super. No, no jak to, to, ten, ten nie no, wiesz, historia pokazuje że pierwszy sezon zawsze jest taki testowy nie gra o tron jak sobie obejrzysz pierwszy sezon to też trąci myszką jak gdyby wiesz wielka gala rycerska okazuje się być e, czterema drewnianymi ławkami i wiesz płotkiem wokół którego biegają konie a wielkie polowanie na gigantycznego dzika w lasach gdzie ginie tam Robert Barafion e, jest tak naprawdę spacerem po lesie i zbieraniem grzybów no tak, tak. No cóż. Także ja mam bardzo dużo oczekiwania z drugiego sezonu, a pierwszym moim zdaniem, oczekiwania przynajmniej moje są bardzo dobrze i, i, i nawet więcej niż się myślałem, że, że pokażą. Hmm. Trochę myślałem, że przyciągną jednak opowiadania na dwa sezony. Ja pomyślałem tak sobie, że pewnie ten, bo zapowiedzieli animowanego Wiedźmina, nie? Tak, tak ale to było przez twórców Voltrona i e, Legend of Korra mhm. i zastanawiam się czy to nie było tak, że mieli to już wcześniej tylko trzymali to w tajemnicy, żeby tam sprawdzić czy serial dobrze nahypuje ludzi e, i zostawili sobie te brakujące opowiadania właśnie na No animację. właśnie nie do końca, bo dzisiaj podobno wypowiedziała się e, tego Wiedźmina że będzie Aha. to jak gdyby wprowadzenie postaci które się pojawią w przyszłości na pierwszy sezon idzie Wesemir. Na pierwszy sezon animacji? Tak. A, okay. cały sezon. Że jak gdyby, że jakby, nie wiem nie wiem, czy cały sezon czy kilka odcinków ale będzie tak że to Aha. będą po prostu osobne historie e, o Niegeralcie nie o ludziach wokoło. Więc może będzie wyjaśnione o, może coś fajne. o właśnie Wilgefortzu. Może coś o Aha. nie wiem. jeżeli Mogą już Milwę wprowadzić. Wiesz semie, może to być tak ke... jak Castellana była robiona dla Netflixa nie mm -hmm. wiesz że to nie będą duże sezony to będą na przykład trzy odcinkowe sezony i każdy będzie poświęcony innej postaci jakaś przygoda autorska innej postaci. I one się gdzieś tam ja się będą może na... bardzo dobrze sprawdzić. Co tam hmm. w sumie właśnie trochę brakowało mi że ten jak już wchodzi. Prowadzi... Że, że, że nie. Okrech lodu, to było No. Żeby zrobić jakąś konfrontację jeszcze na... A, no. no ale Pamiętaj? generalnie. Nie wiem. Pomimo, że dużo bym z tego serialu wyciął, bo były rzeczy, które są faktycznie albo po prostu w ogóle nieważne, albo dziwne po prostu. To ogólnie oceniam go raczej pozytywnie i nastraja mnie też pozytywnie do drugiego sezonu. Śmiesz mnie tak z perspektywy czasu, że wszystkie te postaci dodatkowe, które zostały wprowadzone, które nie pojawiły się w sadze, są tak bez znaczenia. W sensie? W sensie i ten elf, który wyprowadził Ciri. Biał i umarł. A, a Tam... ten, czarny, ten mały czarny elf. Ja nie, się... nie pamiętam, czy umarł. Tak, on, nie... on umarł? Tak. On dostał, on dostał strzałą, a potem. A, potem A już powiedział potem Siri A wypierdalaj, bo jakby robisz, ściągasz kłopoty, czy coś takiego I, i poszedł w swoją stronę, czy coś takiego. A to już nie był wtedy jako mimik? Eee... Nie wydaje mi się. Nie. nie. Wydawało mi się, że to było tak, że to już mimik się pod niego poszedł tak jak potem się podszył pod Siri w, w. U Kahira. Nie, nie, wydaje mi się, mm, że. On, on żeby Ale... wiesz, i kończy wy... się. W... W... W... Przerywa się strasznie. A, Przepraszam. Mówię, że on się przecież wtedy pojawił jako myszowór Doppler. Ale tam było, nie pamiętam już mówię, ja już nie pamiętam tego serialu, więc ciężko mi o nim rozmawiać o konkretnych scenach. Ale wydawało mi się, że była taka scena, że ten elf to był w sumie w pewnym momencie Doppler, bo ona zostawiła A wydaje mi się, że to było w trakcie walki i to było po to, żeby skołować Ciri i potem ten Doppler spierdzielił, a Elf powiedział Siri, nie ściągasz kłopoty, wypierdzielaj i poszedł sobie. No ale widzicie, on był swój. tak bez znaczenia, że nawet nie pamiętamy, czy on żyje, czy nie żyje. No. no. Tak samo I druga razy... postać, czyli nasz wspaniały Maciek Musiał, tak? A, ten, co umarł. Umarł, bo musiał. Mu... Ten, ten, co, co, ten, no ten, co umarł, no. Tak. Um... Tak go powinni film zapisać. Po co mu imię nadawali? Tam... No nie, no tam. Ale wiesz, no nie wiesz, nie wiesz, ile jego było w oryginalnym materiale źródłowym? Jak gdyby, wiesz, tak, bo byśmy taśma, może kręcili dużo więcej. Wiesz, taśma tak naprawdę jest czasami dziesięciokrotnie większa niż produkt końcowy, który jest po montażu i po wycięciu scen, skróceniu do wymaganych przez producentów czasów i tak dalej. nie? Czasami wiesz, że jesteś w stanie złożyć cztery filmy z, z taśmy filmowej. No, no tu, tu Wam przyznam rację. Więc nie wiesz ile go było w oryginale, czy to na przykład on na początku nie był y, przydupasem aż do śmierci zabicia, strzelam przez Mimika, tylko potem y, na przykład showrunnerka zarządziła dokrętki i zmiany scenariuszy. A, Mało widać było, że, a widać było, że y, z Ciri chyba było całkiem sporo dokrętek, bo dziewczynka się różniła między odcinkami znacznie. Hmm. Tak. Ogólnie nie jestem fanem szczerze mówiąc tej aktorki. Wygląda jak agatabuzek i, i mała series z, z oryginału. Poza znaczy, tym, i... pytanie: Czy wchodzimy w fan yy, wiesz, wyuzdanej series CD Projekt Red? Czy idziemy według książki? Nie, nie, nie. Wiesz, nie, e... no, nie chodzi nawet o wygląd, ale zauważcie, nie wiem, czy słuchaliście, jakieś no. wywiady, nie? W sumie słuchając już samej aktorki to jej się ta postać póki co nie podoba i, i wyraża no. się w taki sposób, że no póki co to jest beznadziejna postać tylko liczy nam to, że w przyszłych sezonach się rozwinie no tak ktoś podchodzi z takim podejściem no to wygląda zupełnie inaczej niż Kawil który jest Ale z drugiej, strony, z drugiej strony patrząc co ona robiła przez cały ten hmm, sezon że ona tylko chodziła po lesie to też bym był lekko zirytowany faktem, że poświęciłem nie wiem pół roku na to, żeby zmontowali mi jako postać Chodzenie po lesie. Tak, Trochę tak. The animation. No w sumie. Z drugiej strony wiesz. no. Jak gdyby ta, ta wiesz, ta opłaca, masz, to, masz to samo co mówił e, Ben Affleck bodajże po e, obejrzeniu Justice League, nie? Że gdyby okay. nie od takiego, czy tam Mark Hamill po obejrzeniu The Last Jedi, nie? Że od takiego Lucas Skywalker'a, czy od takiego Batmana nie po to tyle harowałem na e, na planie, nie? Żeby no po tak. prostu Tą rolę wyciąć, sparsować i jeszcze podokręcać sceny, które nie mają znaczenia. I wyciąć je tak, w ale... CGI. -u. No wiesz, no, tylko właśnie o to chodzi, nie, że musi sobie zrobić, wiesz, dobre podłoże, pod to, że ta postać później faktycznie, wiesz, się ludziom wbiła, nie? Ale jak tu, gdyby. po tym jej... sezonie w zasadzie. Tak, te... za te aktorska też w była. Drogą ale wiesz, montażu, no? bo wy może wiecie a ja nie wiedziałem jak Henry Cavill kręcił ten film z Supermanem to miał na nim wąsy i wycinali mu je cyfrowo to... E, ale to tylko w jednej scenie e, tak ale nadal bo ta, e, ten to był Batman versus Superman chyba nie to było Justice League tylko problem był taki, że dokrętki były chyba półtorej roku po nakręceniu materiału. Tak, tak, tak. I on był na innym firmie, Tak, na on był na, na Myśli, był, a tam kontrakt nie a, pozwalał mu zgolić to... wąsów. Tak, tak, tak, tak. I musieli mu cyfrowo wycinać wąsy, co mnie bardzo bawi osobiście. Ale to jak mi się, gdyby... tak się tylko przypomniało a propos wycinania rzeczy w montażu. jak gdyby było tak, że albo jak gdyby dokrętki będą kosztowały dodatkowy miesiąc czasu, aż Henryk Henry Anvil odtworzy sobie tego wąsa naturalnego i wtedy będzie go mógł ściąć albo jak gdyby firma Warner Brothers znajdzie inny sposób na, na no. to. W każdym razie no. kończąc już ten temat płynnie przejdźmy dalej. Jak już jesteśmy w świecie w którym żyją gigantyczne potwory na które każdy poluje i hmm. świat jest bardzo ponurym miejscem i nie warto się w niego zagłębiać, a nawet nie powinno, a bardzo się chce w niego zagłębiać. Przechodzimy do tego miesięcznej premiery na Netflixie, mianowicie Kipo and, and the Age of Wonder Beast. Kipo and the Age of Wonder Wonderbeast. Jest to animacja dziesięciodcinkowa odcinkowa póki co na Netflixie na podstawie komiksu internetowego Aha. Którego nie mogliśmy znaleźć którego Nie mogliśmy znaleźć w internecie więc zakładamy że to fake. Ehm, o co chodzi w serialu Serial Główną bohaterką serialu jest Kipo czternastoletnia dziewczynka która zostaje wyrzucona ze swojego e postapokaliptycznego bunkra na powierzchnię hmm. Jak gdyby świat jest, to jest dziewczynka, e, dziewczynka. E, różowo-włosa oh. dziewczynka OK zostaje wyrzucona ze swojej e, jak to jest ładnie określone norki nory na powierzchnię mhm. i przerażona odkrywa że słońce nie zabija e, woda nie zabija jak gdyby żadne potworne istoty nie żyją na powierzchni znaczy żyją ale nie nie wszystkie. No i mamy tutaj taką chęć powrotu do domu taki motyw drogi po drodze napotyka przyjaciół którzy się do niej dołączają którzy jej pomagają. Jak gdyby bardzo wiele jest konfrontacji tego jak wygląda świat z tym jak wychowano z jak gdyby w takich ostatkach cywilizacji. Aha. A kontro, kontrowane jest to na przykład jej y, przyjaciółkom w potrzebie, czyli wolf Jak sobie wygooglacie kipo to znajdziecie ją na pewno, ponieważ ma skórę wilka. wilka Tak, mm. ma skórę wilka używaną jako kurtkę To jest faktycznie skóra? Tak, to jest skóra Wygląda wilka Wygląda jak taka pluszowa czapka, szczerze mówiąc Ale to tam wiadomo, kwestia stylu Tak y, I na przykład, która wychowała się na powierzchni od, od urodzenia i jak gdyby y, nie umie sobie radzić z, z problemami wymagającymi na przykład pracy zespołowej, nie? Mhm. Bo ona, ona, wiesz, na powierzchni musiała od najmłodszych lat walczyć o życie, y, walczyć o przetrwanie, polować na, na jedzenie albo nie być upolowaną na jedzenie i tak dalej i tak dalej, nie? Mhm. I jak gdyby y, Coś, co mi się bardzo podoba, to y, bardzo wiele takich y, rozwiązań fabularnych, które y, mają takie bardzo pozytywne dla dzieci morały. Aha. Ja już jestem starym człowiekiem, ja już patrzę z perspektywy y, może przyszłego ojca mhm. i to jest bajka, którą bym puścił y, dzieciom w każdym wieku, ponieważ większość problemów, które, na które napotykają bohaterowie są zazwyczaj rozwiązywane na x różnych sposobów i to sposób, w którym praca zespołowa, bycie przyjaznym, pomaganie innym jest naprawdę tą, która zostaje nadrabiana, nie? W sensie zostaje wykorzystana i to ona przynosi największy skutek. Mm -hmm. hmm. Okej, okay, a to jest faktycznie dla dzieci? Tak. O, to, okay. to jak gdyby. Ja się czuję, jak dziecko jestem zachwycony animacją, jestem zachwycony e, pomysłami na świat. Mm -hmm. e, jak gdyby w każdym odcinku poznajemy e, kolejny element tego świata, nie wiemy o nim zupełnie nic, tak samo jak główna bohaterka, więc nie ma takiego e, problemu na przykład z ekspozycją, nie? Że, a powiedz mi trzeci raz, dlaczego my widzimy tego? gigantycznego królika jak już go wynaźliście i zaczęliście podrzucać screeny. O, pytasz trzeci raz. Byłoby no, łatwiej gdybyś mi odpowiedział. Tak no jak gdyby nie ma tego no bo Kipo naprawdę nie wie co to są Rozumiem. co robią te gigantyczne króliki tak więc no tak. E, jak gdyby ludzie w jej otoczeniu czy istoty w jej otoczeniu mhm. e, starają się jej wytłumaczyć jak e, jak ten świat działa. Mówię istoty ponieważ e, jak gdyby e, Poza ludźmi na powierzchni żyją także mutanty. Mhm. Jak gdyby wszystkie zwierzęta w jakiś sposób e, wymutowały. Przy czym niektóre zyska zyskały intelekt. Aha, widzę taką gąsienicę głowę, coś? E, tak, to jest jeden z bohaterów. Mhm. E, jego imię to Dave. Dave. Mm. Dave. Dave the Bug Mutant. Okej. Okay. Czyli on, on jest po prostu... Y, jego rodzaj to jest robak, tak? Znaczy, no tak, no to jest... To jest y, myślące, myślący insekt, nie? Jak gdyby robak, okay. który mówi. Y, oglądając obrazki znalazłem węże z gitarami. Owszem, też się pojawiają. Jak gdyby, nie chcę tutaj wchodzić za bardzo w szczegóły, bo odkrywanie tych odcinków jest naprawdę niesamowite, kiedy jak gdyby serial to robi za ciebie. No jasne. Kiedy słyszysz yy, Ale o tym w spandeksie. Bohatera, kiedy na przykład pojawiają się tak zwane wilki Newtona, i, i nagle wiesz, twój mózg eksploduje, jakie jest, jak jest pytanie kipo: A co to są wilki Newtona? I nagle wiesz, cała ekspozycja co to jest? I nagle twój mózg mhm. z poziomu abstrakcji eksploduje albo hmm. yy, kto tam jeszcze był z takich yy... widzę świnie z czterema oczami tak szłopy w Dobra. Muszę dobrze. tak jak gdyby nie oglądajcie obrazków bo sobie niepotrzebnie zaspoilujecie już to zrobiliście ale yy, odkrywa się ten świat bardzo fajnie po prostu yy, odcinek za odcinkiem do, do, dochodząc do takiego, wiesz, przerażenia i, i takiego zachwytu e, co tam się dzieje ja nie tylko można pracę... liczyć na to, że to będzie zamknięta historia, nie? E, wiesz co, obawiam się, się skończył. obawiam, znaczy, obawiam się, że obawiam jak obawiam bardzo bym chciał, żeby było więcej sezonów bo i zakończenie jest w miarę otwarte jak gdyby nie jest wypełniona quest, który, na który została wysłana kipo Mhm. Nie, ja, ja nie mam nic do tego, żeby to była jedna sezonówka tylko do tego, że kolejne sezony nie będą brnęły w nicość a po to, żeby tak, potem jak zakończyć tutaj, w pewnym momencie nie? Tak, jak gdyby tutaj masz, masz całą historię, którą ona musi przebyć drogę, wiadomo, tam wszyscy się w tej drodze zmieniają i, i, i z mojej strony polecam naprawdę jestem pod wrażeniem tego, że e, bohaterowie próbują na różne, pro, na różne sposoby sobie znane bo oprócz tutaj dobrodusznej kipo i wiecznie ponurej wolf, o której wspomniałem są mhm. także, y, także dwójka cwaniaczków, czyli właśnie wspomniany Dave i jego czarnoskóry kolega, który nazywał się Benson. Benson. Tak. I mhm. oni są po prostu tym typem y, ludzi, którzy, czy tam istot, którzy starają się oszukać, żeby zyskać, nie? Mhm. Jak gdyby ich sposobem na życie jest to, że tu kogoś okłamią, tu coś ukradną, a tam y, przejdą bokiem. Hmm. Więc okay. po prostu w każdym odcinku konfrontowane są, powiem to jeszcze raz, bo, bo jestem, bardzo mi się to podoba, w każdym odcinku konfrontowane są wszystkie sposoby rozwiązania problemów od brutalnej siły, przez cwaniakowanie, przez jakieś oszustwa, aż dochodzi do tego, że jednak może warto by było z tym kimś porozmawiać i jakoś tak rozwiązać jego problemy w sposób y, niewymagający przemocy hmm, okej okay. brzmi mądrze okej, okay, to brzmi fajnie w sumie jak, trochę jak awatar trochę tak y, ja miałem takie skojarzenie trochę z awatarem trochę z y, y, Trochę z Gravity Falls nawet? Mhm. Więc na pewno jest to bardzo fajne wciągnięcie się w aktualnie wydawaną przez Disney Plus All House czyli animację mhm. twórców Gravity Falls która będzie następna w kolejności do obejrzenia przeze mnie jak tylko pojawi się jakiś sposób żeby ją obejrzeć a powiedz mi jeszcze, żeby to oglądać, tak trzeba to oglądać, jakby to powiedzieć, dziecinnie, czy, czy to jest, w, tak jak większość tych seriali robią także i jest, jest tam również humor dla starszego widza? Jak? To hmm. się Ciężkie pytanie zadajesz. Chyba nie jestem w stanie ci na to odpowiedzieć. Okej. Okay. W sensie fa fabuła, nie się jest, się fabuła, nie jest, fabuła nie jest infantylna, jeżeli o to pytasz. Mhm. To nie jest takie, że o, przynieśliśmy ci jabłko, więc y, najadłeś się już nie chcesz nas zjeść, nie? Jeżeli okay. o coś takiego pytasz, to nie, to tego nie ma. No coś takiego, czy, czy czy jest powiedzmy ta warstwa taka prosta i pod nią jeszcze druga jakaś warstwa, nie? Którą nie. powiedzmy dziecko ominie, a, a doradzią z tego dodatką Myślę, fajdę. że tutaj e, właśnie tą drugą warstwą są smaczki tych wszystkich e, nacji, które poznajesz. tak, tych, e, wspomnianych jeszcze przeze mnie wilków Newtona, które tak naprawdę dziecku nic nie powiedzą, nie? A, a dorosła osoba jednak wiekiem był Newton. No, mhm. no tak. I okay. to jest takie a... hmm. Okej, okay. ale to brzmi ogólnie całkiem fajnie. Tak, zdecydowanie. Poza tym to jest DreamWorks. DreamWorks umie dzielić na warstwę wizualną dla dzieci i warstwę tekstową dla dorosłych. To prawda. Hmm. No dobra, do listy no. dodałem. Ja też sobie dodam. No, jeszcze właściwie serial można obejrzeć na Netflixie, bo chyba o tym nie wspomniałem. No, zawsze wygoda. Dużo ludzi ma Netflixa. Dobrze, to co dalej? Powiem tak, gład, gładkiego przejścia nie mam do tego, oprócz tego, że dalej pozostajemy w sferze Netflixa. Mam nadzieję, że mi internet aż tak nie przerywa, jak myślę, że przerywa. Nie, ja jest teraz porządku. jest okej. Okay. Dobra. E, cóż, na Netflixie ostatnio obejrzałem trochę rzeczy i czym bym się chciał najpierw podzielić, to nominowany w paru kategoriach do Oscara mhm. film dwóch papieżów. Jeden e... na ludzi, drugi na potwory. Dokładnie. Jeden na ludzi, drugi na sprzedaż. Ja będę opowiadał, jakbyście mogli mi sprawdzić, w których kategoriach jest nominowany w międzyczasie. E, jasne, już patrzę. Na pewno jest aktor drugoplanowy dla Antonego Hopkinsa. To pamiętam. Drugoplanowy? Tak. Znaczy jest... gra rolę tytułową, więc myślałem, że zostanie A, potraktowany jako drugoplanowy. A... Czemu złoty glob? Jezus Maria, co ty chcesz ode mnie? E, tak, Jonathan Price jako pierwszoplanowy, Antony Hopkins jako drugoplanowy. E... No dobra. Najlepszy scenariusz e, najlepszy adaptowany. Scenariusz. Tak. Aha. Do tego dalej lecimy. <gryw> chyba to, to tyle A jeśli chodzi o Oscary to tyle, ale jest jeszcze ta e, jak się mówi Bafta i jest jeszcze Złote Globy. I tam uh -huh. też jest e, aktor drugoplanowy, e, najlepszego aktora w filmie dramatycznym, najlepszy tak. film dramatyczny i jakieś tam jeszcze. No dużo nagród w każdym razie. Trochę mnie zdziwiliście tym, że że że jako... to jest. Ale dobra, to do tego przejdę. E, o czym opowiada film? No jeśli ktoś nie przespał ostatnich paru dziesiąt lat i mieszka w Europie, to słyszał o sytuacji w kościele katolickim, gdzie e, papież Benedyk XVI abdykował, jako co było precedensem, ponieważ zdarzyło się tylko raz w historii kościoła. Dwa razy, iż Benedykta. Tak. E, I na jego miejsce został wybrany nowy papież zwany obecnie Franciszkiem. Hmm. Film opowiada całą historię, w tym zasadzie od właśnie śmierci Jana Pawła, czyli od wyboru Ratzinger'a na papieża do czasu wyboru Franciszka na tron apostolski. Mm -hmm. Film jest poniekąd właśnie oparty na historii, więc to też nie zakładam, że nie są żadne spoilery. A czy on jest religijny, czy to jest takie bardziej historyczne ujęcie tego? No właśnie. Film powiem tak, jest ładny. Film jest dobrze zrobiony. Film ma bardzo fajny montaż. Ale nie mogę tego filmu nazwać dobrym filmem. Okay. Na, na samym początku jest powiedziane, że jest to film oparty na faktach. Przy czym co jest tak oparty na faktach, jak nieraz jest napisane, że postaci nie są tak, są, są dziełem fantazji, tak i nie mają nikogo przypominać. Tak. Tak samo tutaj historia jest oparta, ale o... ilość, nie chcę też powiedzieć w drugą stronę, że kłamstwo, bo to też nie o to chodzi, tak? Mhm. ale naciągnięć względem historii, a tego co jest przedstawione w filmie, jest dosyć duża i, i, i na pewno to nie jest żadne źródło wiedzy tak? o, o wydarzeniach, które mhm. się wtedy wydarzyły. E, film jest bardzo ładny, tak jak mówiłem. E, ogląda się go bardzo przyjemnie. E, obejrzałem nawet e, po filmie, właśnie z ciekawości, materiał na gałęzi dotyczących montażu w tym filmie. Co trochę mnie tworzyło oczy i czym się podzielę, że na przykład bardzo ciekawe zabiegi jest łączenie wielu technik montażu, nawet w jednej sceny czyli montażu filmu dokumentalnego z przybitkami historycznymi reportażem i filmem, właśnie do, tym dramatycznym, co na przykład jest bardzo dobrze widoczne w scenie pierwszego kunklawę, gdzie są przebitki co parę sekund, gdzie ktoś opowiada w trakcie historię, właśnie na czym polega konklawę, a tu są przebitki zarówno materiałów oryginalnych, nagranych właśnie w 2004 roku, jak i właśnie jakichś takich sparafrazowanych reportaży dziennikarskich i tak dalej. Dobra. Film ogląda się bardzo fajnie. Jest to przedstawione przede wszystkim, z czym w takim razie mogę się zgodzić, z perspektywy Jorge Bergoglio, czyli Franciszka. Aha. Gdzie, gdzie w zasadzie są pokazane jego podejście do kościoła jako osoby, która chce ten kościół odnowić. Mhm, mhm. Ja mam takie. To pytanie z drugiej strony. Bo, e, hm? W sumie. Ja nie jestem dobry, jeśli chodzi o takie instytucje kościelne. Czy dla, dla mnie, czy ja zrozumiem ten film? Na przykład, jeśli nie wiem, na czym polega konklawę i tak dalej, tak, i tak dalej? Tak, okay. Jest bardzo dobrze przedstawiony właśnie w ten sposób. Jest, są pokazane nawet sceny, które w... człowiek, który, powiedzmy, na dwie, na czym polega konklawę, to są tam takie smaczki, których się nie, nie pokazuje, nie? Na mm -hmm. przykład spo sposób głosowania w konklawę, nie? Mm -hmm. w w Przerwało czy teraz? Kardynałowie, którzy się spotkają, ale na przykład właśnie sam sposób zapisania kandydata i, i, i złożenia głosu, nie? Jest aha, cała ta aha. procedura też pokazana i jest to bardzo fajnie przeplecione, nie? A, okej. Okay. No dobra. Film nie ma żadnych problemów z tym, że pokazać właśnie te różne sfery Kościoła, czyli chociażby tę sferę mhm. polityczną. Wiadomo, że jak zamkniesz naraz tam stu ważnych duchownych w jednym miejscu, no to zaczną w czasie korekcji rozmawiać o tym, jaki wpływ na politykę będzie miał wybór tego albo tamtego. No jasne. Próby prze przeforsowania właśnie jakiejś kandydatury i tak dalej. Jest to ciekawie uznane, pokazane. No e, no. Niestety, no tutaj, nie wiem, może to jest moje jakieś uprzedzenie do Netflixa, ale właśnie to takie bardziej podejście w stronę no wolności, tak, liberalności politycznej I pokazuje właśnie to, że Franciszek jest pokazany w taki super właśnie sposób, jako ten odnowiciel kościoła, jako człowiek z pomysłem na kościół, podczas gdy Ratzinger jest pokazany zupełnie jako jego antagonista. Jest pokazany jako no. zła postać po prostu. Znaczy, no, nie powiem, no on wygląda jak ten zły ze Star Warsów, to trudno... A, tak, żeby... tak. <śmiech> znaczy, to na pewno, skoraj. nie? I, i, jako nawet osoba wierząca, jestem w stanie właśnie potwierdzić, że tak, że, że Benedykt nie miał takiego look -like jak nie wiem, Jan Paweł otwarty dla ludzi, czy Franciszek otwarty na biedę i wszystko. No, no. Ale to też nie jest tak, jak jest pokazane w tym filmie, gdzie mhm. w zasadzie jest jedna bardzo jakby symboliczna scena, nie? Że on no. w zasadzie tylko klęczy, a w tym samym że w momencie jest pokazane na no, ekranie po prostu kolejne daty, które wiesz, przemijają, nie? Tak, tak, tak jakby on w ogóle nic nie robił w tym czasie nie miał zupełnie pomysłu na to, dokąd Kościół powinien zmierzać. On tak. ten pomysł też miał tylko, że to nie są rzeczy, że tak powiem, populistyczne. O. Mm -hmm. I, I dlatego ten, ten film na pewno może być odebrany jako nie wiem, źródło jakichś faktów. Do, dość powiedzieć, że chyba jedynym przytoczonym tam źródłem, które istnieje, jest yy, książka Benedykt XVI, Tajemnice Kościoła, czy jakoś tak. Czyli jedna z tych kontrowersyjnych książek właśnie, nie, w tych były niby te listy między Benedyktem, a jego pomocnikiem, który był skazany hmm. za, za pedofilię, jeśli dobrze kojarzę. Za co jest to skazanie? Albo za pedofilię, albo za, za przekręty majątko. Jedną z dwóch. Na pewno za oba go sądzili. Jedna z tych dwóch rzeczy, które robi się w kościele. No, na, na, pewno, za, na pewno za oba go sądzili, ale nie wiem, za co go skazali, koniec końców. Aha, okej. Okay w taki sposób. No i jestem też przedstawiony w taki sposób, że, że, że Benedykt taki, kurczę, no nie spóźniłbym się na to spotkanie, gdy, gdybym miał przy sobie tego mojego super pomocnika, nie? No co Franciszek? No, szkoda, że jest w więzieniu. To jest takim właśnie przekąsem, nie? Tak. mówię, no film jest bardzo fajnie właśnie zaprezentowany, Są dwa, na pewno jest to dobra historia dwóch zupełnie różnych poglądów, mhm. które się ze sobą zderzają i które jest, nie boją się ze sobą konfrontować. Jest bardzo fajna, też humorystyczna scena początku, jak spotykam się y, przypadkiem w łazience przed kąprawą. Mm -hmm. i, I coś tam sobie właśnie potem po, pogwizduje Franciszek, znaczy wtedy jeszcze kardynał Bergoglio. No i przychodzi Ratzinger i takie, hm, ładne, co to, co to za psalm? Nie o tym tak patrzy. Abba. A, no. tak. No, jeśli chodzi o Franciszka, to chyba najbardziej wspominam, jak był mecz Szwajcaria-Kontra Argentyna. To zdjęcie, które było wrzucone z Watykanu. Tak, tak, tak, było. O e, ja co chodzi, chyba? Gwardia Szwajcarska jest oficjalnymi strażnikami papieża. Tak, I oni, to tak. są ci tacy w takich kolorowych, fioletowo-żółtych badaniach. Tak, tak, po akurat. Tak. I oni siedzieli po jednej stronie sali i, y, z flagą Szwajcarii, a po drugiej stronie siedział sam Franciszek y, z flagą Argentyny. I koszulce z Argentyny. No tak. To, to, to jest bardzo dobrze właśnie ta miłość Franciszka ogólnie piłki nożnej. Nie? Czyli tak samo właśnie gdzieś no, mam nadzieję, że.. że Mam wrażenie, że ogólnie Franciszek ma dużo nie. lepszy PR niż, e, ten, niż Ratzinger. Aczkolwiek jest hmm. to tylko PR, nie? w sensie może nie tylko, ale w głównej mierze. To trochę tak jak e, no, z niektórymi politykami, nie? że mają bardzo dobrze, są bardzo dobrze kreowani, niekoniecznie są dobrzy. Tak, tak. Hmm. Tak samo nie podoba mi się tutaj to, że jest bazowanie na już potwierdzonych fake newsach tej historii. Nie? Na przykład krążyło swego czasu po internecie zdjęcie, na którym ksiądz bardzo podobny do Franciszka dawał komunię jakiemuś tam dyktatorowi, nie? czy tam nie wiem, jednemu z dowódców puczu argentyńskiego. Aha. No i tam nawet nie, nie miesiące później zostało stwierdzone, że to niemożliwe, bo pierwsze on wtedy był biskupem, a ten człowiek nosił wtedy ten szaty biskupie, po drugie on był w zupełnie innym miejscu. Nie? Mm -hmm. nie, nie dałoby rady, żeby to był on nie? a tu w zasadzie jest też historia, jego historia przeszłości, bazowana właśnie na tym nie? w pewien sposób czyli są tu dosyć znaczne przekłamania no, no wiesz, to nie jest też film historyczny żeby było wszystko co do Joty, wiadomo, że każda historia inspirowana musi zostać zmieniona, twoją drogą przerwało cię Aha. no z, z, z, tak, no z, z jednej strony się zgodzę. Nie? coś jest napisane, że na początku że jest na faktach to wiadomo, że później ludzie to będą powtarzać, nie. Aczkolwiek, no, to nie jest znowu film dokumentalny, to jest film y, dokumentalizowany. Tak. Wiele rzeczy jest y, przekłamanych i, i robionych po to, żeby po prostu historia była ciekawsza. I, tak, i, i tu nie mam na przykład Tolkien, żadnego. I mhm. pisali o tym przed Tolkienem ludzie, że po prostu historia warta opowiedzenia musi zostać y, doprawiona odpowiednią odpowiednimi no nie wiem przygodami nie jak gdyby e... jak, jak to powiedział jaskier przed, przed swoją znaną balladą e... tak, szacunkiem nie. nie napiszesz historii a Cię nie wiem, że coś w stylu a nieważne tym drogą no. w ogóle nie wspomnieliśmy o tym, że Jaskier jest fajnie napisaną postacią być mnie. Ale bo to o tym nie trzeba mówić, bo oglądali... wszyscy o tym tak, wiedzą. Tak, no tak, wszyscy, którzy oglądali wiedzą. No, a którzy nie, nie oglądali dobre. też wiedzą, bo na pewno się nasłuchali. Tak, tak. E, albo, albo, YouTube co, a, albo YouTube proponuje co. Tak, albo YouTube proponuje co chwilę, kolejny jakiś Flixa z w, aktorem, nie? Grającym. Tak, albo Spotify proponuje Tose Coin for your Witcher e, a, to to w 20 wersjach. Wersja. Tak, tak. Ale nie, jest no też nie. Ta, taka jakby oryginalna. Wiecie czego mi brakuje? Hmm? Że, że jeszcze Zamachowski to nie zaśpiewał <laughs> Żeby zobaczyć jak stary jaskrył to zden Zagrał. A Zamachowski umie śpiewać? Bo wiem, że śpiewał, ale nie. czy on był tam podłożony? Nie, czy? A, okay. to był to jeden. Nie, nie, nie. OK. E, dobra, I, i chyba bym tyle powiedział o dwóch powieściach. Ogólnie bardzo polecam ten film do obejrzenia, bo jest bardzo okay. fajnie zrobiony, bo, y, mówię, zainteresowałem się mhm. montażem. Zupełnie przeszkadzał mi montaż na który dużo osób właśnie mówi i też widziałem materiały, nie? gdzie specjaliści się pytali, dlaczego jest zły. A tu właśnie, aż zwróciłem na to uwagę, nie? Że, że to przykuwał wzrok ten film. Mhm. Także jak najbardziej polecam i, i chyba tyle. Znaczek z gwiazdką. Super. Eee, to Oscar jak nie masz nic przeciwko to ja bym teraz skoczył. E, tak. Bo mam e, bardzo e, fajne wejście bo jak już jesteśmy przy to wchodź. Jak już jesteśmy przy historii e, tak jak mówiłem dokumentalizowanej a nie dokumentalnej. To miałem całkiem niedawno przyjemność obejrzeć film e, Spike'a Lee. Ech pod tytułem Czarne Bractwo, tak się nazywa mm -hmm. po polsku, po angielsku to jest Blake K. Klansman. Mm -hmm. tak, y, Trzy kasą w środku, Faktor. sugerując mm -hmm. o czym jest film. To jest film bodajże z 2017. I tak jak w przypadku dwóch papieży wzorowany jest na faktach, aczkolwiek nie dotyka w żaden sposób Watykanu. E, Chociaż trzy, trzy litery K pod rząd też znaczą. Tak. <grymne> Ale nie o to O chodzi. czym jest historia? Akcja dzieje się, jeżeli dobrze pamiętam, w latach 60. albo 70. kiedy czarni zaczęli uzyskiwać um, coraz więcej praw, zaczęła się desegregacja rasowa um, i zostaje w, w mieście Colorado Springs zostaje zatrudniony pierwszy czarnoskóry policjant uh -huh. chętny uh -huh. tak do robienia dobrze wszystkim i spełnienia swojego obowiązku jako policjant postanawia pokazać, że stać go na coś więcej niż tylko wypisywanie mandatów drogowych czy też pracowanie w archiwum uh -huh. i postanawia telefonicznie dołączyć do Ku z Klanu no. jak gdyby ponieważ jest on y, osobą wykształconą i y, y, jak gdyby nie jest nie, nie należał do, do tej jednej warstwy. Zostaje potraktowany w rozmowie telefonicznej jako biały zostaje wysłane do niego y, członkostwo dostaje kartę członka Ku Klanu mm -hmm. i problem się pojawia w momencie w którym ma się stawić na inicjalizację. Bo jeszcze nie miał hmm. szanty. I na spotkania, właśnie, lokalnego klubu klub, Kuklu z klanu. I wtedy do akcji wchodzi e, prześwietny aktor, którego szanuję bardzo, mianowicie Adam Driver. Mhm. Dla osób, które są niezaznajomione, jest to Kylo Ren. Tak, tak. E, jest to, jak to ostatnio usłyszałem, określenie jest to. Keanu Reeves, kiedy próbujesz go narysować z pamięci. To jest całkiem niezły opis tego, jak wygląda tak. Adam Driver. Tak. Który jako drugi policjant zostaje przydzielony i ma pełnić, jak gdyby białą twarz tego Rona Stell który jest. który przez telefon został członkiem Kluż Klanu. Mhm. z jednej strony ten film jest komedią pomyłek mhm. jest takim wiecie, takim typowym e, takim, przepraszam e, mhm. jest takim typowym e, slapstickiem, że wiesz, o czarny, który został, wiesz, jest przypadek podał swoje prawdziwe dane i teraz Wiesz, wzięli go do tego kuku klanu i, i zaprosili go na meeting y Na meeting członków nie, lokalnych y Albo, wiesz, tam. Mm, no. Czarnos, wiesz, jest, jest bardzo, tam, rasistowski mhm. policjant, który zupełnym przypadkiem y obmacał dziewczynę głównego bohatera. Hehe, śmiech. <śmiech> śmiechom nie było końca i tak, tak dalej i tak dalej. A z drugiej strony jest to e, bardzo taki e, słodko gorzka historia tego jak segregacja rasowa w, wyglądała. Gdyby sam reżyser jest bardzo wielkim aktywistą praw e, osób czarnoskórych i wielokrotnie na przykład e, pojawiają się osoby które opowiadają stare, stare osoby czarnoskóre pojawiają się jak gdyby na, na filmie i opowiadają jak to było te 60 lat wcześniej zanim na przykład akt, akty dające im wolność nie zostały podpisane albo były świeżo podpisane. W sensie jest to takie dosyć gorz, słodko gorzkie. Nie? W sensie fragmenty zabawnej komedii, w której tam Adam Driver przez przypadek na przykład popieprzył miasta i nagle go zaczynają wypytywać, to, w który, z którego miasta on w końcu pochodzi. I dlaczego powiedział teraz coś innego niż przez telefon coś innego. E, zostają skonfrontowane na przykład z opowieściami e, faktycznych osób e, o tym jak na przykład ich brata czy tam kogoś z rodziny e, biali ludzie wywlekli z domu, skatowali, powiesili, ojszczali. Hmm. I, i, zdarli z niego skórę, nie tylko czy dlatego, że rzeczy, był tak. No rozumiem, rozumiem. Niemniej właśnie po tym filmie zacząłem trochę szukać, sprać informacji na ten temat i jak gdyby wydaje mi się, że na potrzeby Ameryki takie filmy są potrzebne. Bo mhm. może nawet po to, żeby może inaczej, może Ameryka nawet ma doskonale świadomość tego, Jaką historię przeszła, ale mhm. na przykład my w naszym y, naszej Polsce i y, w polskiej komunie mieliśmy trochę inne problemy i jak gdyby y, nie, nie jesteśmy do samego końca świadomi, na czym ta segregacja rasowa polegała. Mhm. Tak tutaj y, nie wiem, na pewno kojarzymy to, że były tylko knajpy, w których mogli siedzieć czarni albo knajpy, w których mogli siedzieć biali albo tam nie wiem to że czarni musieli siedzieć z tyłu w, z tyłu w autobusów i tak dalej a e, tak e. naprawdę ten problem był dużo dużo gęstszy i chociażby e, sam fakt chęci zatrudnienia się osoby czarnoskórej w jakiejś e, pracy w której większość ludzi była biała powodowało e, zamieszki tłumów i, i bunty i e, jakieś manifesty że e, no jak, jak tak można żeby czarny z białym obok siebie stali w windzie nie. Tak, tak. Jak gdyby tutaj też warto to co wam podrzuciłem przed podcastem ten ten e, link na YouTube'a. Uh -huh. To też jak gdyby trochę nawiązuje do, do tematyki tego filmu. Tego, że no, ten okres no. dla Ameryki był naprawdę ciężki i szacunek dla Martina Luthera Kinga i Wszystkich innych, którzy jak gdyby włożyli swój effort w to, żeby żeby pokazać, że wszyscy ludzie są ludźmi, a nie że świat się nie dzieli na ludzi i sługusów. To trochę mnie rozbawiło, bo ty. No, oczywiście zależało. Zaharzałam... W ogóle. I Trochę mnie razy... bo mówiłeś o czarnych, którzy mają prawa. No, wiem, nie chcę to teraz jak, wiesz, jak superprawicowiec, czy coś takiego, nie? Ale rozbawiło mnie, że właśnie role gra tutaj no, cza czarnoskóry i Żyd, tak? a, a film nakręcił Spike Lee. A jednym z osób, które pisały scenariusz, jest Dawid Rabinowicz. Chyba wiem, którymi postaciami, którymi postaciami się zajęli. Także przepraszam za ten wtręt. Po, poprawię się i, i, i obejrzę ten dokument też. <laughs> może będę mniej prawy, bardziej sprawiedliwy. Dobra. E, Oskar, może byś, byś coś rzucił na ząb? Jasne. Straszny problem, o czym powiedzieć dzisiaj, ale zupełnym przypadkiem mi się przypomniało, że byłem w kinie. <głosy> eee. <głosy> <głosy> powiedz, powiedz, jak było w tym... Co to było za kino? Jak to wyglądało? Opowiedz no eee, nam o tej podróży kino. Eee, kino to było Atrium Reduta Pojechałem tam po pracy eee, Wiem, że jest to bardzo ciekawe Mają super drogi popcorn Ale to chyba wszystkie kina Nieważne eee, Film, <głosy> <w> który oglądałem, <głosy> oglądałem eee, To był Knives Out Po polsku nazywa się to Na noże Mhm eee, w każdym razie ten, ten film to jest, jak to nazwać, taka zagadka, zagadka detektywistyczna, co do której teoretycznie bardzo szybko dowiadujemy się jej rozwiązania, ale nie do końca, to jest film o gościu, znaczy o, jakby premis tego filmu jest taki, jest sobie gość, który ma dużą rodzinę, jest dość bogaty, jest pisarzem kryminałów i pewnego dnia znajdują go z podejrzniętym gardłem i wszystko wskazuje na to, że sam to zrobił. I ktoś płaci prywatnemu detektywowi, takiemu światowej klasy, za to, żeby się zajął tą, zajął tą sprawą pomimo, że wszystko wskazuje, że było to samobójstwo gdzie w rolę tego detektywa wciela się Jezu, Daniel właśnie, Craig to, o właśnie, Daniel Craig, tak, czyli Bond e, ostatni film jest o tyle ciekawy, że właśnie dość wcześnie dowiadujemy się tajemnicy tego, jak doszło do morderstwa samego ale nie jest to w pełni rozwiązana sprawa, w sensie potem okazują się jeszcze rzeczy, które w pewien sposób wpływają na to, jak można postrzegać to e, morderstwo e, i jest na, tyle jest na tyle ciekawy, że mm, wszystko jest opisywane, w sensie śledztwo przechodzi w ten sposób, że Najpierw spowiada się cała rodzina, która była tego, tego wieczoru, zanim to samobójstwo zostało popełnione przez tego gościa w domu. Oni mieli różne animozy między sobą, e, takie mniej i bardziej harde e, i jakby, hmm, jak to powiedzieć? Ten detektyw jest na tyle bystry, a jeszcze na tyle fajtłapowaty, że wydaje się być trochę takim odwzorowaniem Columbo Że niby nie, nie wie zupełnie co się stało, ale totalnie widać, że się domyśla i łapie tropy bardzo odpowiednio Taki Herkules Poirot, tudzież Sherlock Holmes Troszeczkę tak, ale właśnie ja miałem bardzo duże skojarzenie z Columbo, bo Columbo wydaje się taki Niegroźny i w ogóle, a potem nagle okazuje się, że ma nóż w ręce i celuje ci nim prosto w oko Mm -hmm. e, jakby nie chcąc e, spoilować filmu, e, jest tam dość dużo różnych postaci. Są tam aktorzy, którzy są mi znani z twarzy. Jednego pamiętam w sensie jeden to jest ten gość, który grał Kapitana Amerykę. Nie pamiętam ciągle jak się nazywa. E, tak, to jest. O, Chris Evans. Chris mm -hmm. Evans. E, jest e, taka babka, która grała w filmie rybka zwana Wandą tą Wandę. Eee, Jakie zagadki rzucę. Tak, wiem, że to jest bardzo naokoło, ale no jest tam paru znanych aktorów, eee, postacie są bardzo fajnie nakreślone, ponieważ pomimo, że wydają się znowu takie bardzo stereotypowe, to okazuje się, że nie, że ten Bad Boy wcale nie jest taki głupi, że, te, że ta postać, która wydaje się taka fajtłapowata, jest wcale też nie jest taka głupia, tylko jest na przykład łasana na pieniądze i bardzo sprytna w tym względzie i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie, jeśli będziecie mieli okazję, to polecam film do zobaczenia i jest, jest bardzo ciekawy, ma jedną głupotkę fabularną, która mi się nie podobała, która jest związana troszeczkę z plot twistem, ale nie w takim stopniu, żeby zepsuć cały film. Jest to taka rzecz, którą no niestety e, trzeba wziąć na, na zaufanie, że okej, okay, może faktycznie może tak być, ale. Ale nie ten, powinno. E, ale no nie wiem. No, no nie jest to taka rzecz, którą zwykły człowiek mógłby pomyśleć i mhm. się domyślić. O, może tak. e, ale ogólnie jako film jest naprawdę fajnie skonstruowany. To, że dużo scen jest pokazanych w formie retrospekcji, czy nawet powtarzającej się retrospekcji, ale z innego punktu widzenia. To, że są jakieś drobne detale, to wszystko jest, wydaje się być zaplanowane i nie ma jakby tendencji do gubienia się. Zawsze wiemy, na czym stoimy, co miała pokazać dana scena i tak dalej. Jest dość dużo postaci, ale łatwo się w nich połapać z kolei. Nie wymienię wszystkich z imion, ale... Tak jakby jeśli mówisz o jakiejś postaci, to wiesz co ona robi i kim jest, tak jakby. Mm -hmm. No. Także jeśli będziecie mieli okazję, to Na Noże albo Knives Out jest, jest bardzo spoko filmem i polecam. Okej. No, ok. okay. Nominowany do ska. Tak? O, to fajnie. Tak. A w jakiej kategorii? Na pewno w kostiumach. Czekaj, muszę scenariusz Okej. Okay. Tak, scenariusz oryginalny. W, ko w kostiumach? I... Tyle. Chyba tylko w tym. Mm -hmm. I do walczy z historiami orzejskimi. 1917, pewnego razu w Hollywood i Parasite. A, Parasite. Parasite z tyłu... wszystkich. No, myślę, że tak. Tak dużo. Myślę, ludzi że Parasite się i 1917 zgarną wszystkie możliwe nagrody. Właśnie, co, co? widziałem 1917. A no z, z drugiej strony, ja wiem, skoro Parasite. Ale to opowiem Wam o tym następnym razem. Skoro Parasite jest w tylu kategoriach nominowany, to mógłby już oddać ten. Bo Boże mu ciału, tą jedną statuetkę. Znaczy, znaczy jeżeli, wiesz... jeżeli nie wygra w kategorii najlepszy film, to wygra wtedy w kategorii na najlepszy film międzynarodowy. Uh -huh. Wątpię, żeby zgarnął obie te statuetki. No, ten... mimo wszystko to przydziela ta, jak się nazywa? Komisja. Komisja, Amerykanie. więc zdecydują pewnie tak, że no jak dostaniesz tą, to już nie dostaniesz tej, nie? W ogóle ten, że w tego roku w pewien sposób rekordowy tak, tak samo jak słyszałem cztery wytwórnie mają ponad y, dwucyfrową liczbę nominacji tak Za swoje. No bo zostały już tylko cztery y, wytwórnie tak, Wszystko zostało kupione przez Disneya a walczy z nim y, Warner Netflix. Brothers, Sony i, i Netflix Co ciekawe najwięcej nominacji w tym roku ma Joker 11 było tak? I mm -hmm. Parasite ma chyba tyle samo No nie wiem, jest wspomniany, widzę, że Joker, ale... Tak, Joker, Joker, Myślę, że Joker też dostanie na pewno coś, A nadal go nie widziałem Też nie widziałem Parasite ma 7 Jojo -jo Rabbit ma dużo, Joker i ma 12 ma dużo. I historię małżeńskie a, 1917 ma też 11 nominacji Okej, okay. no tak, to dużo Aczkolwiek wiem, wiesz, to to liczy razy, się tak, powiedzmy to tylko pierwszych sześć, bo potem Pięć. masz takie e, wiesz, takie jak najlepszy krótkometrażowy film aktorski, czy też e, najlepsze kostiumy, najlepsze efekty specjalne, najlepsza scenografia, najlepsza piosenka, najlepsza muzyka oryginalna, najlepsza muzyka adaptowana. O Jezu, znowu animacje pewnie tej Story 4 dostanie. E, a właśnie, jakie są Ten. Na pewno jest na lodu. Je, nie, właśnie, że nie, jak patrzę na stronę to jest jak wytresować te... sobie smoka, ten trzecia tak, część Tak, nie jest, ma kajny lodu, jest bady, jest Klaus, jest Missing Link, co w ogóle nie kojarzę tego I jest tak. to historyczny właśnie Tak, jest I... praziomek, praziomek, to o, jest praziomek. laika To jest tak, już Kubo i dwie struny Tak, właśnie jak teraz spojrzałem to już wiem co to jest Aczkolwiek myślę, że całkiem sporą szansę ma zebrać Klaus, bo, bo bardzo dobre opinie zbierał, że jest to najlepsza animacja, jaka powstała dla Netflixa Aha I że może spokojnie rywalizować z, z Toy story Ja nie widziałem, ale ja w ogóle jakby... Mo zbierać, i jakieś może biorąc pod uwagę, że teraz trochę uwolniono i już nie tylko stare dziadki oceniają te filmy Co już w zeszłym roku pokazał Oscar dla Spidermana no, jest szansa, o, że faktycznie dobiec. obejrzą je i może w końcu lajka doczeka się swojej statuetki. No. Bo y, przegrali i Skubo, który według mnie był faworytem Oscarowym, i Koralina nie zgarnęła skratuetki i Boxtrole, które co prawda były słabsze od pozostałych filmów, ale też co jak jakby. Gdyby... Co tam było jeszcze? Co wygrało wtedy? Koralina była super. No wtedy zgarnął że jeżeli dobrze pamiętam lata. Co takiego? Zgarną? No? Up. A, odlot. Bo to chyba ten sam a. rok, jeżeli dobrze pamiętam. Okej, okay, właśnie patrzę. To jest... Up, tak, 2009. Ta, 2009. Oba filmy są z tego samego roku, więc wtedy zgarnął app. Kurde, app ma już 11 lat. No. Warto obejrzeć? Tak, mhm. z przynajmniej pierwsze 5 minut na YouTubie. <laughs> W sensie serio, jak gdyby to jest najlepsza, pierwsze 5 czy tam 10 minut filmu to jest najlepsza scena w całym filmie. Okay. Nie mówię, że potem jest, że po tych 10 minutach jest słaby, ale te 10 minut wbijacie w fotel i, i sprawia, że chcesz się zabić. Eee, Sven... co? Dobra, czy polska Wikipedia jest taka upośledzona po prostu? No trochę jest. Tak, ale po prostu supporting bla, bla, bla. animated feature film. Nie, to musiał być nie, nie 2009, tylko późniejsze. No to działa jakoś tak głupio, nie, że, pierw, e, że z 2009 filmy są w 2010 wybierane. Hmm, coś takiego. Jakoś tak, nie? No, znaczy, no bo coś... to jest tak jak wiesz, jak e, Wielka Oskierza Świątecznej Pomocy, nie? Jak gdyby to podsumowuje cały poprzedni rok. Tak, tak, tak, tak. Uh, animated Future, tak, fak ale nie, e, e, w dwa ty e, 2010 faktycznie UP wygrało, a dobra, jest Koralina Fantastyczny Pan Lis, Księżniczka i Żaba i Secret of Chaos, co w ogóle... A i to, to wtedy był mocny skład. Fantastyczny no. Pan Lis też byłby super. Tak. Czemu a, to jest tak, że raz są takie wspaniałe rzeczy, a raz jest w tym roku jest też I Lost My Body. Chyba dopiero następny film zgarnął statuetkę tych twórców, który też był świetny, jak on się nazywał. Tworców czego właśnie sekret księgi. Za daleko anomaliu. Sekrety Morza, o. Jak nie widzieliście, to bardzo polecam. Jest to bardzo świetna bajka z 2014 roku. O, brzmi nieźle. I też, no mówię, ponieważ wcześniej nagrody były przyznawane przez y, tą samą lożę, która przyznawała za najlepszy film i wszystkie inne rzeczy, jak gdyby ta kasta jurorów była ciągle stała, to po prostu, jak gdyby filmy animowane nigdy nie miały Odpowiedniej, że tak powiem, reprezentacji w Oscarach i no. wygrywały filmy, o których było głośno, nie? Niekoniecznie teraz, dobre filmy. Teraz przeglądam właśnie sobie nagrodę za najlepszy film animowany i czasami były spoko, a czasami to była taka bieda, jak sobie myślę. W sensie pierwszy raz wygrał Shrek i w sumie on walczył wtedy tylko z potworami i spółką, co jest. No, też dobrą konkurencją. Tak, też dobrą konkurencją, ale rozumiem, Shrek był mimo wszystko przełomem. Tak. Potem wygrało Spirited Spirit away, away, potem wygrało ten, e, jak się mówi, ten Nemo. Tak, e, f, gdzie jest Nemo? Gdzie jest Nemo? Gdzie jest Nemo, o właśnie. Czym, gdzie jest Nemo, rywalizowało tylko z mój brat Niedźwiedź, nie? To też nie było jakimś wielkim wyczynem. No, niby tak. tak. No ma... mój brat Niedźwiedź był mhm. chyba spoko. Tak mi się wydaje. Wtedy nie wiem, czy jeszcze nie patrzono tak mocno w stronę graficzną, nie? Na ten rozwój w zasadzie. Ale tak widzisz, mamy... na przykład zdziwiony jestem, że Wallace Gromit wygrał nad Gnijącą Panną Młodą. E, ale w ogóle ten 2005 rok to, to jest taka katastrofa kolejowa, że nawet tu jest Hauru. Ruchomy zamek Hauru jest właśnie Gnijąca Panna Młoda, a wygrywa Wallace Gromit krątwa Królika. Czy to znowu wiesz. To. A potem w po 2006 roku. wygrywa Happy Feet. Ja pierdolę. Tak, ale jak gdyby wiesz, Happy Feet chyba było pierwszym takim bardzo uber realistycznym filmem y, animowanym. No tak, nie? ale to nie był dobry film. Ale wiesz, na przykład bardzo <grym> jestem zdziwiony, że w 2007 wygrał no. Ratatouille, a nie Persepolis. No to prawda, Persepolis było naprawdę fajne. I Przecież, wiesz, po prostu Persepolis nie było animacją dla dzieci. No, no tak, tak. O. Tak samo jak to... fantastyczny Pan Lis, nie? Mhm. 2008, Woli -E nad Kung Fu Pandą. No dobra, Kany kind of rozumiem, no. Wally Woli -E jest trochę znaczy, bardziej. Ale w tej nie było konkurencji. No. no tak, no ale to jest taka walka, wiesz, no, dzieci. No, Od 2007. Odlot. Jak gdyby, no dobra, no odlot za tą jedną scenę, to, to faktycznie szacunek. Hmm. Nie, no, 2009 2000... był mocny. Tak, tak, to prawda. Wiesz, jak 96 w najlepszym filmie, nie? Gdzie szeregowiec mm. Ryan walczył z Forrestem i. A, I Waca Piesiń Nie, w 2001 Anty. Hmm. Patrzę z na 2010 i nie. tak nie. bardzo się nie zgadzam, bo tam było to Story 3 nad jak wytresować sobie smoka. Czy mówisz, Słaby jak wytresować luz, sobie strasz. smoka? No bo. Tam nie masz tak, sobie. Ale tak się nazywała książka ja jest. Tak, wytresował. How to Train Your Dragon, no. Tak, ale nie, bo no, książka jest. Twojego nie sprawie, której yy... Na podstawie której to zostało wymyślone, tak jak mm -hmm. w sensie książka była trochę inna um, Nazywała się Jak wytrysować sobie smoka, z tego co pamiętam znaczy, Na przykład jestem bardzo zdziwiony, byłem zawsze zdziwiony tym, że ranko zgarnęło statuetkę, ale jak patrzę z czym rywalizowało to wcale się nie dziwię o, Ten... <laughs> jak gdyby no, Kung Fu Panda no, niestety, tutaj według mnie no. powinna wygrać Bo jak gdyby Kung Fu Panda 2 było chyba najlepszą w serii No i jak gdyby y, sama postać Gary'ego Oldmana zasługiwała tutaj na statuetkę. Tak, ale na przykład też 2012 mi się nie podoba, bo jest nie ten, Brave, tak. nie pamiętam jak się nazywał po polsku. Mary Waleczna. O, Mary Waleczna, właśnie. Jest nad y, tym, Wreck-It Ralph, a to, była tak do, to był tak dobry film. A, ale ogólnie no, w to góry, to no. Frank Winnie też było super. Tak, tak, to prawda, też było No i tutaj znowu jest tak, wielki no. przegrany Mlaika, w której Paranorman nie wygrał. A, no. W nie oglądałem. Jako ja, kojarzę, ale był całkiem fajny, to prawda. No i potem oczywiście Frozen wygrało, bo. No, nie miało jakiejś. Ale na przykład. Konkurencji. No nie, no minionki i minionki były też całkiem. Ale minionki. Czekaj, bo to, nie aha, jest... nie, bo to jest druga część, dobra, bo to nie jest. A, Myślałem, że to jest ta pierwsza no. część, bo pierwsza część faktycznie była super. Aha. Ernest to i Celestina też bardzo dużo dobrego słyszałem o tym filmie. Ja tego ale Nie znam w ogóle. Był niszowy. Tak, potem mamy, tak A. potem mamy wielką szóstkę, i tutaj uważam, że powinny Sekrety Morza wygrać. A, bo to jest e, ten film na podstawie książki? To o o którym filmie mówisz? E, właśnie ten sek Sekrety Morza, co mówisz? Nie, nie. To nie, jest to, jest, to, jest, to jest taka historia o, o y, rodzeństwie, które po wypadku rodziców jedzie do babci, coś takiego. Mhm. Ogólnie, jak sobie wpiszesz tytuł tego filmu. Mhm. I zobaczysz e, animację, to zrozumiesz dlaczego to powinno wygrać. Okej, okay, okej, okay, zobaczę. E, no i tutaj też 15... Box czyli wielka przegrana e, laiki. Tak. Kolejna. <laughs> Zawsze. Zawsze. E, ale szczerze mówiąc nie kojarzę tego filmu za bardzo. Podłaki, bo w, w, w oryginałach to się chyba Box Trolls nazywało. Mm -hmm. tak. I to był bardzo taki e, groteskowy film. Bardzo Aha. brzydki. Okej. Okay. Co później? Później no w głowie się nie mieści, no nie miał konkurencji Nie miał konkurencji no. ładnie, żadnej Zwierzogród też, no dobra, tutaj Zwierzogród, Kubo dwie struny I jak gdyby Wajana y, Tylko ominąłeś 2015, a tam było, wygrał Inside Out ale w... No powiedziałem, w głowie się nie raczej. mieści A, no tak, dobra, sorry Później był no, Zwierzogród Zutopia miała moc no. Tak, Zutopia no, była fajna, była, świet... Zutopia była świetnym była spoko, to prawda y, y, jak to się mówi? Buddy Cop mówi. O, tak, tak, tak. I jak gdyby Ale... y, oglądałem niedawno, po, przypominałem sobie i dalej robiła wrażenie, ponieważ hmm. najmniej już fabułę, mogłem się skupić na detalach i też byłem pod wrażeniem, że tam. Y, Nie, to jest chyba jeden z najlepszych filmów, Chyba no. dzielnica dżunglowa w Polsce została przetłumaczona jako Las Amazonas. O, oh. <laughs> nice. 2017 jest Coco, ale w sumie konkurencją był tylko ten. Nie pamiętam jak się nazywał Loving Vincent. Ten Aha, tak, tak, ten polski film, no. No, to, to no to trochę przegranko, niestety. No Asz, i tutaj no, później był Coco. później so, był 2018, który w sumie nie miał konkurencji. Nie, absolutnie moim zdaniem. W sensie Just no, no, Love, też... Love Dogs było zbyt hermetyczne i no. nie ma mocni byli. Fajnie, ale to już było. Raz, może... Nie oglądałem tych drugich i nie ma mocnych, bo przez trailery wydawało mi się, że to są i nie ma mocni, jeden, tylko z zamienionymi postaciami. Nie. Nie, nie jest nie. tak? Bo miałem wrażenie, że tak, to jest takie dosłownie to, że ten pan i nie ma mocny zostaje w domu i karmi dziecko, a pani I nie ma mocna, że znaczy tam ta Elastyna tak. czy to, to idzie teraz robić to, co on robił wcześniej. Jak ja nie lubię i nie ma mocnych"? Wiesz, bo nie lubisz, jak gdyby, nie bo pierwsza, no. bo pierwsza część, no. e, pierwsza część i nie ma mocnych mówiła o pierwszej fali feminizmu, a druga część opowiada o drugiej. A. To może dlatego nie lubiono. A mi się podobali i nie ma mocnych", byli Nie, w sensie wiesz, bo w pierwszej części i nie ma mocnych był poruszany motyw tego, że tam wiesz ojciec musi dbać o swoją rodzinę kosztem wszystkiego. Mm -hmm ble, ble, ble, że a matka, że... Was, a matka musi się opiekować dziećmi i tak dalej, taki wiesz, no jasne. schemat rodziny. A w drugiej części masz właśnie tą zamianę ról, nie? że jak gdyby w latach późniejszych był taki trend, że to kobiety szły do pracy, a mężczyźni zostawali w domu mhm. i jak gdyby to były takie tematy poruszane trochę trochę na boku, nie? No. Ale to jest tak raczej na, na prelkę pyrkonową niż na pocjus. No niż na tak, nie, tak. No nie wiem, ja nie oglądałem nadal no drugich nie ma mocnych i trochę żałuję, a trochę mi się wydawało, że to jest strasznie... Trzeba, najgorsze są te roczniki, gdzie wygra taka sztampa nad część, co było faktycznie super. No, dlatego ja myślę, że tutaj wygra to Story 4, no bo Kamanta jest tej Story. To Z, bo... Zwłaszcza mnie bolało, jak słuchałem podcastu, to chyba AAA podcast, mhm. e, w którym znaleźli, bo ponieważ jest to oficjalne, przykłady kart głosowania właśnie komisji mhm. na dane filmy. To nieraz były tak burackie teksty, to, to, to, A, to, wiesz, tak, bo, bo, że to głosowanie w ja stylu, ale to widziałem tak. w telewizji, no. Albo to, to się podobało, dziecku nie zasnęło przy tym, no i takie no, no jak, gdyby, ale wiesz, jak gdyby, no, Disney i Pixar zgarniały, dlatego zgarniały wszystko, nie, w tych latach, A, w których tak. miały nominacje. I właśnie jak się tak patrzy na to, jak ta, no, ja trochę z perspektywy japońskiej animacji, nie, to też patrzę na te Wind Rises, które przegrało z Frozen dla tego, że było popularne, nie? Ale no. na przykład Red Turtle słusznie przegrało to... i w ogóle nie powinno się znaleźć no tak, tak. w nominacjach, jak gdyby znalazło się no. przez nazwę wytwórni. Tak. Tylko no. też jest tak, że wiele firmów się tam znajduje tylko dlatego, że kiedyś dana wytwórnia stworzyła dobry film, nie? No tak, ale no, no moim zdaniem ten kurde Wallace i Gromit, to ja rozumiem, że to jest jakiś tam wyczyn technologiczny, ale, ja ale w tym roku, ale wiesz, jak sobie zobaczę w tym roku, kiedy Wallace i Gromit wygrał, chyba trzy filmy były poklatkowo, więc to nie był wyczyn technologiczny, no. bo wszystkie filmy nominowane miały ten sam wyczyn technologiczny. Nie, stary, walić Wallace i Gromit, wiesz, hitem to jest 2011, gdzie wśród wszystkich nominacji, ja nie widzę wygranego. No to prawda. Coś w tym jest. Gdzie na pewno wyszedł film, który był o wiele lepszy niż to, co tutaj nominowali, no. eee, Chwila, bo zapomniałem na... sobie jeszcze tą kartę. Co tam było? Rango, nominowało? Rango, kot w Paryżu, Chico i Rita, Konda no tak, tak. 2 i kot w butach. No przecież to jest... Jakbyś, nie wiem, widział ramówkę Polsatu w wieczór. No. I kinda enjoyed kot w butach film, ale nie, nie powiedziałem. To samo to powiem, coś powiem coś ale to nie był dobry film, nie? To był dobry no, film do obejrzenia. W 2011 ale... Pixar wydał Samochody 2. DreamWorks pewnie wydał Madagaskar 2 mm. a, <głos> Madagaskar a Disney... 2 był lepszy w tym szeregu. No Jeszcze zobaczę Disneya co wydał w 2011 Auta 2 kot w butach Co to kurwa jest w ogóle? Jaki film? Nieważne uh... A, 2011, mamy matki, matki, w ma, matki w mackach Marsa wydał Disney w 2011. To super, przygody Tintina były w 2011. No ale ty, to nie jest film animowany. E, chyba on był jest. chyba, On był traktowany jako chyba film aktorski, wiesz? Tak, ale on był chyba, nie wiem. No tak, ale tam ja ale. Tak, bo tam wszystko było kręcą... Chociaż z drugiej hmm. strony Ekspres Polarny był nominowany do Oscara No właśnie, a to był taki 100% y Nie, nie był, nie był nominowany to... Ekspres Polarny, bo w tej chwili odczytaliśmy wszystkie nominacje A, to prawda, nie był hmm. No dobra, no to może faktycznie Ale to dziwne o Jezu. Doszedłem już do tych Stokowych filmów Które wyszły w 2011 I Wyszukam znaczy, był nominowany ale za najlepszą piosenkę Ekspres Polarny. O, wiem, dzieci wyszły. Ja pierdolę, w 2011, w tym samym roku kiedy wyszła Kung Fu Panda 2 wyszło Legend of Kung Fu Rabbit. <głos> Spinoff. <głos> o i Kiara the Brave i All Star Superman. O Jezus. Ej, ja panu. bym kiedyś nagrał, żebyśmy sobie puścili na jakimś rabicie właśnie jakiś taki cringewą animację i po prostu oglądali o, o. i komentowali. Ej, ej, ale... gnomeo i Julia. Ej, ale ej. właśnie, ale na przykład Rio wyszło w 2011. To była A. dobra animacja. No Rabbicud też był spoko. Ej, to tego w ogóle nie kojarzę, szczerze mówiąc. No bo to jest trochę jak, w sensie to jest na podstawie takiego komiksu o, o historii żydowskiej, można by to tak nazwać, mm -hmm. takie, takie, trochę bardzo podobne w swoim wydźwięku do Persepolis, nie? W sensie taki... Y A, ok. Jezus Maria, nadal mnie boli przez tego... A. Zobaczmy czym jest Kiara the Brave, bo zainteresowałeś mnie. Nadal nada boli mnie dupa przez Happy Fit i przez i Eggermita Jezus Maria Co ja chcesz do Wallace Eggermita? <grystanie> Bardzo fajnie Kiara Debray de w ten film podobał się 13% użytkowników Google'a mm, Przekonali to... mnie, ja chcę to obejrzeć Jest trailer Dobra Ej, bo weszliśmy już tak ostro w dygresję Czy chcecie jeszcze coś powiedzieć Dzisiaj? Ja, już te, te ja myślę, że wytrycie. możemy kończyć no, chyba no. możemy kończyć, bo i tak dociągnęliśmy trochę tego czasu. Tak. To były... Fajnie, że zawsze na końcu tam zostają takie kurde smaczki, nie? Ostatnio Pokemon był, nie? No, tak. A dzisiaj miał być Wiedźmin, tak. nie? No. no był Wiedźmin, o no, co ci chodzi? Ale Wiedźmin może bierać w przyszłym roku. Eee, słuchaj, bo ja tutaj widzę na rozpisce debielał, że jeszcze masz jedną pozycję. Walić to on na przyszły raz będzie. Okej. Okay. Mhm. Już i tak chyba nagrywamy. Dwie Półtore... właśnie stuknęło półtorej godziny no. no, nie przemęczajmy ludzi Tak więc mówili dla was y, trzech Wiedźminów, aka trzech papieży Tak aka jeden czarny, jeden żyd, jeden gej <gaj> <gaj> Czy coś? Czarny Żyd i Azjata Okej, okay, też może o. być no. Aj, waj, to kończymy Yo, niga, kończymy <laughs> Dobra. Sajonara, o a, Tak, <laughs> Sorry, myślałem, że piszesz właśnie to, żeby Craig wyszedł Ja, ja, Chyba, ja tego, tego nie, nie, nie będę, będę montował, montował.